Raz, raz, raz, czy mnie dobrze słychać? Bardzo dobrze. Podaję datę 31 marzec, ostatni dzień marca. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Eee, odpowiadam na pytania, które się najczęściej pojawiają w kwestii komina. W kwestii komina i teraz jest tak. Pytanko, czy ma być szkic z wysokościami komina względne plus bezwzględne. Jasne, że ma być, bo jakże inaczej. Eee, ma być, eee, macie wyliczyć wysokości względne i bezwzględne. Co jest wysokością względną, a co jest wysokością bezwzględną omawiałem. Jak obliczyć? Najlepiej z jednego stanowiska eee, do zaokrąglając do, e, wysokość do 1 metra Nie przesadzajmy. Ze wszystkich Stanowisk powinno wyjść to samo, bierzemy jedno stanowisko, liczymy, możemy sobie kontrolnie sprawdzić wysokość z innego stanowiska, żeby nam, żeby nam to grało. Kolejna rzecz, termin projektu, yy, zwrotu, yy, umawiamy się na 8 kwietnia, 8 kwietnia, już patrzę co to za dzień, 8 kwietnia, to jest środa, wielka środa, bardzo dobrze, w wielką środę, umawiamy się spokojnie do godziny. Do godziny wrócić, wrócicie, a nie, nie, nie wrócicie, bo jest do pięciu osób, to pięciu osób w kościele, więc pewnie nie wrócicie, jak pooglądacie w telewizorni, w telewizorni uroczystości Wielkiego Tygodnia. Dobra, kolejne pytanie, kolejne pytanie. A, jak liczymy wychylenia? Wychylenia, słuchajcie, liczyć musimy do dziesiątek milimetra, czyli jedno, jedno miejsce po przecinku, gdzie jednostką jest milimetr, natomiast wyliczamy, na wykresie proszę mi rysować do milimetra, no bo trudno, żebyśmy sobie szukali tam yy, jakieś jakieś wynalazki. Yy, co jeszcze? Co jeszcze? Ktoś tu coś pytał mnie? Mądrego? Yy, a, no czy trzeba wyliczyć wysokości stanowisk? Było pytanie. Yy, No, a jak inaczej bez wysokości stanowiska, przynajmniej stanowiska jednego chcesz wyznaczyć wysokość komina, nie da się, nie? Więc, yy, więc trzeba. Yy, dobra, więc tak, to, to, to mamy, patrzę jeszcze, czy to ktoś coś tu jeszcze pytał. A, nie, chyba nikt nic nie pytał, nie, ktoś tam pis pisał do mnie na Librusie, już patrzę na Librusa. Na Librusie, ktoś coś pytał. Ognij? A nikt nic nie pytał na Librusie. Dobra, yy, słuchajcie, to tak. Dopinamy komin, wysyłamy mi ten komin w wersji elektronicznej w jednym pliku. Zapamiętali? Plik nazywamy... Zarówno w temacie, jak i w nazwie pliku. Nie pakujemy mi go żadnym programem, ma być w formacie PDF. Nagrywam, yy, yy, załączamy ten plik i plik nazywamy nazwisko, podłoga, klasa, podłoga, komin. Zapamiętali? Wszystkie inne pliki będą uznawane za niebyłe. niebyłe. Teraz kolejna rzecz. Mam wasze projekty które oddaliście mi wcześniej i one częściowo są dobre, a częściowo zawierają jakieś braki, na przykład jednostek, albo Cusik mi się tam nie podoba, albo coś, coś brakowało. W normalnej rzeczywistości, w normalnej rzeczywistości bez spiny dostalibyście zwrot za ten projekt. Tu następuje wyjątek, myślałem chwilę o tym, co z tym fantem zrobić. Następuje wyjątek, po prostu muszę obniżyć oceny, Za te braki. No i, no i pewnie Wam go nie oddam do zwrotu, bo w z innymi klasami będę działał tak, że będę oddawał zwroty w przyszłym roku. No wiadomo, człowiek uczy się na buendach, natomiast z Wami nie miałoby to sensu, chyba że z tymi, którymi się będę widział w klasie trzeciej w przyszłym roku. I z tego miejsca pozdrawiam, macham Wam, macham Wam, nie widać, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Yy, więc yy, będzie później możliwość yy, wglądu do tego projektu. Jak, jak, jak się uda, to jeszcze w tym roku, chociaż ja wątpię. Jeżeli nie, w przyszłym roku zapraszam, staram się zrobić to rzetelnie, zresztą jak i wszystko, yy, kosztuje mnie to masę pracy. Tu pozdrawiam te osoby, które zadawały mi pytanie, dlaczego tak długo poprawiam projekty. No właśnie dlatego, właśnie dlatego, że jest cała masa z tym yy, pracy. Yy, kolejna sprawa. Proszę, żeby zwrócić szczególną uwagę na to, aby kolejność stron w pliku miała ręce i nogi, bo jeżeli ktoś przegnie pałę, to obniżę ocenę za yy, bałagan w pliku yy, tym scaleniowym, tym, tym końcowym, a także proszę, żeby jakość była w miarę, yy, w miarę miała też ręce i nogi. Nie przeginamy z wielkością yy, załączonych tych plików, bo bo jak dacie za duże pliki, to też ten plik będzie bardzo duży, finalny, nie o to chodzi. Monitor, który ja mam, no nie wiem, mam 24 cale, nie ma problemu, żeby wyświetlać widzi sobie to i powiększyć się. Ja się ja się doczytam, ale jak przegnięcie palicę, no to no to będę musiał siłą rzeczy obniżyć wam w tej sprawie czy tą z tego powodu ocenę. Yy, no i co? Mamy słuchajcie tydzień. Mam nadzieję, że nie przeciążam was yy, materiałem. Staram, staram się staram się podchodzić do tego jakoś tam zdroworozsądkowo. Wiadomo, że no, dzisiaj mamy 31, od jutra wchodzą nowe restrykcje, także yy, tak czy siak siedzicie w domciu, chyba że z za rączkę na spacer sobie wyjdziecie bo, bo, bo wiadomo, są, są nowe wytyczne, także nie chodźcie też między 10 a 12 do sklepów, bo w tym czasie wiadomo chodzą seniorzy, seniorzy, ciekawe czy w innych godzinach seniorzy nie będą chodzili, ale tak dano godzinę 10, żeby się wyspali, a młodzi od 6 jak chcą, to niech zasuwają, wiadomo, wiadomo, wy siedzicie, ewentualnie z mamą możecie za do sklepu yy, skoczyć. No i co? Słuchajcie, pewnie kolejny, kolejna moja wizyta, waszych domach, e, tak jak, e, tak jak, tak, dobra, nie będę tego mówił, e, tak, że kolejna wizyta w waszych domach będzie w okolicy pewnie siódmy, ósmy, tak, tak po tygodniu czasu i wtedy rozpoczniemy sobie już pewnie, co, pewnie suwnicę sobie ruszymy, dygniemy suwnicę i dygniemy sobie jakąś teorię z tego, co nam, co nam zostało. Dobra, e, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się ciepło, nie zwariujcie w domu, e, postarzamy się niedługo, A, jeszcze taka mała ciekawostka, e, zaglądam ostatnio na, na te wirtualne lekcje, które są na TVP, że są na TVP Sport e, i TVP Historia, powiem, że całkiem ciekawe, warto, warto cofnąć się co niektórym do, e, do czasu podstawówki, 6 e, szósta, siódma, ósma klasa, słuchajcie, patrzyłem na zadania z matematyki czy z polskiego, całkiem, całkiem ciekawe i można sobie wiele rzeczy przypomnieć, bo też nie ukrywam, że z pewnymi działaniami matematycznymi nie mam już do czynienia. Eee, no, może nie są one tak, tak niezbędne. A tu proszę, można było sobie pewne rzeczy powtórzyć, także jakby ktoś z nudów, z nudów siedział albo chciał oderwać się od projektów geodezyjnych, to jak najbardziej. Polecam te programy, bo mają, mają dobrą wartość merytoryczną, nie są za trudne, tak powiem o. Okej, okay. no to w takim razie do usłyszenia, do następnego.